Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec zapraszam. Komisja Europejska przesłała Polsce projekt umowy dotyczący wykorzystania pieniędzy z funduszu dozbrajającego Safe. To kolejny etap na drodze do podpisania umowy pożyczkowej. O przesłaniu wzoru umowy poinformowała przewodnicząca Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem na Cyprze. Według komisji, kiedy państwa członkowskie zakończą swoje wewnętrzne procedury, Bruksela będzie gotowa podpisać umowy pożyczkowe. Podziemne magazyny gazu w Polsce będą rozbudowywane. Chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, podkreślają uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Minister Energii Miłosz Motyka podkreślił, że decyzje o rozbudowie zapadły jeszcze przed kryzysem na Bliskim Wschodzie. Pierwsze z nich będą oddawane także w przyszłym roku. Kolejna inwestycja związana z rozbudową magazynów gazu także w przyszłym roku. Prezes gaz systemu Sławomir Hinz podkreślił, że wielkość podziemnych magazynów gazu zwiększy się istotnie. Oznacza to, że z 3,3 miliarda pojemności czynnej zwiększymy tę pojemność do ponad 4 miliardów, 4 miliardy 100 milionów pojemności podziemnych magazynów gazu. I to będzie dostępne w sezonie 2,27, 2,28. Dzięki temu w polskich magazynach gazu będzie mniej więcej 1,5 surowca więcej niż do tej pory. Z Katowic Krystyna Prostak, Polskie Radio. Pozostajemy w koalicji 15 października zapewnia liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Donald Tusk postawił ultimatum. Jeśli ugrupowanie nie zagłosuje lojalnie nad wotum nieufności wobec minister klimatu, wówczas partia pożegna się z rządem. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że jej ugrupowanie jest odpowiedzialnym członkiem koalicji. Naprawdę to nie od nas. Jeżeli wypływają jakieś groźby, jakieś głosy, to nigdy te głosy o tym, że koalicja ma przestać istnieć, nie wypływają i nie wypłyną od Polski 2050. Pytam się, czy ktoś chce tę koalicję zdziszczyć? To by było bardzo niepokojące i niedobre. Nie należy tego robić. Odwołania minister klimatu domagają się PiS i Konfederacja, a Sejm zajmie się tym 30 kwietnia. Policjanci zatrzymali kilkanaście osób podejrzewanych o nielegalne rozsypywanie toksycznych odpadów. Prokuratura w Olsztynie postawiła im zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Toksyczne odpady poprodukcyjne były rozsypywane w przypadkowych miejscach, mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski. Osoby działające w tej grupie przestępczej, a głównie te osoby odpowiedzialne za koordynację tego wszystkiego, pobierały popiół denny i popiół lotny, odpad poprodukcyjny po produkcji papieru, Powinny go utylizować w sposób taki, że miała być to domieszka do produkcji betonu. Jednak z naszych informacji wynika, że te odpady były transportowane na różnego rodzaju budowy, na różnego rodzaju inne miejsca i były po prostu luzem wysypywane, co miejsca nie powinno, ponieważ jest to bardzo duże zagrożenie dla środowiska. Wobec dwóch zatrzymanych skierowano do sądu wniosek o areszt. Odpady zostaną zutylizowane. Ponad 600 wystawców przyjedzie do Warszawy na Międzynarodowe Targi Książki. Święto Ludzi Literatury rozpocznie się za miesiąc na Stadionie Narodowym, mówi dyrektor targów Jacek Oryl. Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, wydarzenia specjalne i oczywiście premiery książkowe. W tym roku będziemy mieli zaszczyt gościć organizatorów i jury Nagrody Literackiej Unii Europejskiej, a drugiego dnia targów wieczorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbędzie się uroczystość wręczenia tej nagrody. Gościem honorowym tegorocznych targów będzie Emirat Szarja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Region i literatura mało znane w Polsce. Udział Szarży w targach to wyjątkowa okazja, aby ją poznać okazja do dialogu międzykulturowego, bowiem literatura od zawsze była przestrzenią spotkania ponad granicami, językami i tradycjami. Mottem prezentacji Szarży, my tłumaczymy to motto jako opowieść liter między dwiema cywilizacjami.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 Na zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 0 stopni na północy i w Dolinach Bieszczadzkich do 5 na zachodzie i południowym zachodzie. W dzień od 11 na wschodzie i wybrzeżu do 17 na zachodzie, a majówka raczej chłodna z temperaturą od 16 do 11 stopni. Noc w Polskim Radiu 24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 czy na przykład zalewania y, niżej położonych terenów. Nie dotyka to tak, jak na przykład Holandię, czy, y, czy, czy państwo Kiribati, czy Jakarta w Indonezji, które, które będą zalane. Ale y, również mamy ekstremalne warunki pogodowe, które wynikają z ocieplenia klimatu. Y, musimy też budować jakąś odporność. Mamy bardzo niski poziom wód gruntowych. Y, musimy myśleć o irygacji, o, o nawodnieniu, o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 Z polskim systemem, który wprowadza młodego człowieka w dorosłe życie, to tak naprawdę będziemy mieli jeszcze korzyści większe, tak, bo to są bardziej produktywni pracownicy. W Polsce brakuje ciągle pracowników, mówiliśmy o demografii. A jeżeli brakuje ludzi do pracy i ciągle ubywa nam powiedzmy, nie wiem, kilkadziesiąt, może sto tysięcy ludzi na rynku pracy, no to tą podaż wyrównują właśnie migrację. Tak? Tylko chodzi o to, że nasza migracja.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 Kolejny jest, raz. Tak, to ja proszę mi wybaczyć, ale jakby nie jestem w stanie zbyt dyplomatycznie i, y, wypowiadać się na te tematy. To są rzeczy, y, to są sytuacje, w których absolutnie sam y, fakt przyzwolenia społecznego, to pierwsza rzecz. Spójrzmy na to, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie, gdzie fotoradary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 politycznymi, no nie, nieuchronnie może prowadzić do pewnego starcia politycznego i do próby yy, określenia, kto jest ważniejszy, a kto w tej hierarchii ważności yy, wylokuje się yy, wy, niżej. Natomiast powtórzę jeszcze jeden argument. Yy, prędzej byłbym gotów yy, przyznać, że przygotowałbym się na scenariusz, że Tocenckiewicz jest jako osoba bliska prezydentowi,